waga Poznaj anime. Tak, witam was dzisiaj ja jako przyniski. Mamy dzisiaj dzień 20, 29 marca 2011 roku. Godzina 17.15 w tej chwili, u mnie na zegarze. Czy jest to ważne, to jest właśnie inciwie. nieważne. W tle leci Hatsune Miku z grupy... Znaczy z grupy... Vocaloid! To nie ma grupy. To jest program, dzięki któremu wielu ludzi staje się sławnym. I nie myli się tego z programem telewizyjnym, a tylko z programem komputerowym, który został stworzony przez... Kto to stworzył? Chyba Yamaha, nie jestem pewien. I... Vocaloidy to jest cała seria takich programów. Zacznę już o tym mówić Nie zaczynać o tym mówić. Miało być się trochę echi e hentai, i tam, coś tam. I miałem powiedzieć, że dzisiejszy odcinek będzie Odcinek jaki? Pilotażowy. Tak, odcinek czwarty będzie pilotażowy. To jest jazda. Czy ktokolwiek słyszał, żeby robić pod odcinek, czwarty odcinek odcinkiem pilotażowym? Chyba nie, jestem będę chyba pierwszym. Ej, no to tak No to tak No Dobra dzisiaj chyba nie będę nic mówił dlaczego strona nie działała Albo już powiem że Strona nie działała bo mieliśmy problemy techniczne Tak kocham tutaj, problem problemy techniczne. Nie było chyba odcinka u nas żeby nie było problemów technicznych Albo coś się zwalił, albo coś się spuściło, Albo się coś urwało, albo komuś kabel wypadł, albo się ktoś pochodował Czy pochodowanie będzie problemem technicznym? Nie, nie. Tak, też. Problem techniczny osoby? Ktoś ma, sobą, ktoś ma ze sobą problem techniczny? Tak, takie rzeczy tylko w pełnej powadzę. A więc słuchajcie dalej. Eee, takie ja mam tutaj właśnie zapętlone 10 sekund tej piosenki. Jakoś tak zgrywa w miarę spójnie, tak więc chyba nie będę już tego więcej ruszał. Eee, co jeszcze miałem mówić? No to tak może. Nie, wiem, będę musiał sobie kupić, sobie kupić chyba jakąś myszkę wyciszoną, bo chyba bardzo słychać to klikanie moje. No to może coś powiem o Vocaloidzie. Tak, Vocaloid jest to syntezator śpiewu stworzony przez Yamaha. Tak, upewniłem się, to jest Yamaha. I tworzy się tam muzykę, śpiew za pomocą wpisywania tekstu mamy dwie wersje vocaloida są to dwie generacje pierwsza generacja było to pięć głosów Leon, głos męski, język angielski, Lola, głos żeński język angielski, niemiecki Miriam, głos żeński język w języku angielskim, Meiko głos żeński, język japoński Kaito, głos męski, język japoński i to właśnie była pierwsza generacja wokaloidów. Tak sobie teraz może poszukam, może wam puszczę kawałek, jeżeli znajdę, jak brzmiały może pierwsze wokaloidy. Znalazłem piosenkę wokaloida z pierwszej generacji Kaito, dokładniej, głos się nazywał. I piosenka, którą teraz puszczę, nazywa się Lovers Again. Sobie posłuchajcie kawałeczek a bojca krótka, 2 minutę Hatsu yuki ni zawameku machi de oboe no aru no I'm 出からこの大尽 Wystarczy tych słodziutkich dźwięków Bo już mnie też dli Jeżeli ktoś powie, że Nie puszczaj więcej tego shitu, bo dobrze mi jakby Ktoś, nie wiem Był macany I było mu dobrze, niedobrze, cholera go wie. Ale powiem tak yy, Będę puszczał to, co lubię puszczać <grytanie> tego, Ten akurat To nie za bardzo mi podchodzi No ale yy, mój podcast I ja sobie będę puszczać, co lubię puszczać No dobra, no to Pierwszej generacji to właśnie jak było słuchać, że niezbyt to kawie brzmiało, takie jak bardzo mdłe było to, że jakbym nawet. Vocaloid ma możliwość ymm, nagrywania różnych. No, oprócz dźwięku można dodać do tego ścieżkę dźwiękową, tak jak było słychać, że cała piosenka była stworzona w tym programie. Ymm, y jest to program, no bo jest to program stworzony na komputery osobiste, yy, który, yy, w którym możemy syntezować dźwięki i mowy. Oferowany jest w wielu wersjach, różniących się barwą głosu oraz językiem. Doczekał się dwóch generacji, nazwanych kolejno Vocaloid oraz Vocaloid 2. Druga generacja zawiera szereg usprawnień oraz bardziej realistyczne, realistycznie brzmianego głosu. Tak. To jest taki krótki opis wikipedyjny. No to pierwszą edycję nie będę się rozdrabniał, no bo, no bo, no bo, no bo No bo nie, nie było to ani ładne, ani jakoś takie... No ale Vocaloid dwójka. No, trzeba, no kto nie słyszał o Hatsune Miku Albo, no, na przykład o Megumi Tak może, że... A, dobra, puszczę może teraz coś od Hatsune, naprawdę, bo Hatsune to... No, powiedzenie, że królowa to jest trochę za mało. Znalazłem taki, inaczej się znalazłem. Jakiś czas temu właśnie w telewizji polskiej numer 2 był jakby to powiedzieć reportrz. W na Ekspresie był puszczony fragment koncertu, który miał miejsce. I teraz właśnie puszczę ten fragmencik, bo naprawdę. No, coś pięknego. Japonia ma wreszcie gwiazdę ideał. Jej fanom nie przeszkadza to, że istnieje ona tylko w wirtualnym świecie. Jej głos i ciało tworzy specjalny program komputerowy. Albowiem Hatsune Miku jest hologramem. Właśnie dała swój pierwszy trójwymiarowy koncert na żywo. Świat wirtualny ma tę zaletę, że można go dowolnie kształtować. Z rzeczywistym jest to zazwyczaj niemożliwe, niestety. Do zobaczenia jutro. E, Takie kilka sprostowań. Hatsune Miku, to nie hologram. Dokładniej jest to właśnie jeden z głosów w, tym, w programie Vocaloid. E, no i tak co jeszcze miałem powiedzieć. E, to był koncert z roku... Z to był rok? Może gdzieś, będzie gdzieś tu pisać. 2008... Hmm. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy 2009, tak 2009 rok to był e, Chyba w sierpniu, nie jestem pewien e, I... Właśnie ta piosenka leciała, ja nazywa się World is Mine Znaczy tak teraz wezmę, rzucę może całą tą piosenkę Czy może tak trochę powiem, że... E, na tym koncercie całość instrumentalna była zagrana przez prawdziwych ludzi, tam gwiazdy występowały, a Hatsune tylko była wyświetlana i głos leciał. Synteza syntezowany. Tak. No i może teraz właśnie puszczę tą piosenkę. World is my A, dobra. Może być z koncertu, bo też fajna wersja. Niektórzy mówią, że nawet lepszy oryginału... No, Hatsune Miku. Hmm, będzie się ładować teraz rok. No to skoro się... Dobra, nie się ładuje, a jeszcze może powiem coś na temat samej Hatsune. Hatsune Miku jest... Można powiedzieć... Jedną z pierwszych wersji Wokaloida. Znaczy z pierwszej wersji. Jest... Y Pierwszym głosem, jaki powstał w drugiej edycji I zaczął on... No i była to postać serii e, Character Vocal Series e, Hatsune Miku w tłumaczeniu, takim prosto na polski Brzmi Pierwszy Dzień Przyszłości e, I właśnie... E, ten głos jest głównie do piosenek J-Pop e, stworzony Jednakże istnieją również piosenki rockowe, nawet metalowe, w których ten głos został użyty. I do rozpromowania tej postaci głównie przyczynił, przyczynił się serwis Nikonikodąga. I właśnie tam userzy w ramach reklamy dla tej wersji Vocaloida stworzyli pełno różnych filmików 2D, 3D. Można znaleźć na YouTube właśnie. Wpisuje się niko, niko doł, dołga... Nie wiem dlaczego, ale mam takie... Tak, tak, tak, tak mi się wydaje, jakby mnie dzisiaj było naprawdę dziadowsko słychać. Yy, no, ale mam nadzieję, że nie sprawi to problemu w odbiorze dzisiejszego odcinka. Najwyżej jak zobaczę, że dziadosko dziado, wyszło, to nie dodam ścieżki dźwiękowej w podspód. No bo po co się męczyć jeszcze z jakąś ścieżynką? Yy, tak, no to World is Mine, Life in HD, spora, spora rozdzielczość, 5 milionów wyświetleń na YouTubie, 5,2 miliona, tak, yy, 2,5 minuty piosenka trwa, zapraszam do słuchania. być Teraz tak doszedłem do wniosku, że miał być pilota, a wyszło to, że będzie odcinek pewnie o Wokaloidzie No ale... No to jest temat obszerny, a to naprawdę się można rozgadać Już widzę, że jest 15 minut, a może było... No a z 10 minut już tego mówię, bo reszta była muzyka No dobra, no ale tak... Yy, dobra, no na razie Miku zostawię w spokoju Albo aż trochę o Miku powiem yy, No to tak, no to tak yy. Na podstawie jednej z piosenek komiku, ych, powstała powstało anime Tak, Black Rock Shooter widziałem i skoro to jest audycja anime to jeszcze może coś o tym powiem yy, Black Rock Shooter, no to... Dobra, nie będę puszczał piosenki, bo piosenka najpierw powstała A później stworzono jeszcze na podstawie piosenki yy, anime Początkowo nie wierzono, że w końcu to zostanie wydane, no bo przekładano cały czas premierę tego. Jednakże... No... Wyszło w końcu. Niektórzy myśleli, że będzie tak jak z Duke Nukem Forever, że może za to 50 lat wydadzą. No, ale jednak trochę szybciej się uwinęli. No i to tak. Co można powiedzieć o Blackrock Shooter jako... Yy... No jako anime. No jest to OV, jest to krótka seria OVA. Yy, ile tam odcinków? Yy, ile tam odcinków? Fuc. 50 minut łącznie trwa. Jeden odcinek. Tak mi się wydaje, nie pamiętam, już dawno to było. Tak, jest to 50-minutowe OVA na podstawie utworu o tej samej nazwie, yy, którą Super, Supercell stworzył. Y, wyreżyserowane przez y, Shimbu Yoshiko, Yoshoka y, Tak Produkowane przez Yukata Yamo, Yamamoto I studio Ordet y, Powstała również manga Tak? Manga? Wyszła manga y, Jaki to jest gatunek? Jest to gatunek action, drama, fantazy. O czym opowiada to anime? Anime opowiada o dwóch koleżankach, które stały się po jakimś czasie przyjaciółkami i pewnego dnia je, przestały się, po prostu obraziły się na siebie i tak wyszło, że jak to bywa z koleżankami w podstawówce, obrażają się jedna na drugą i przyjaźń się kończy. W pierwszym dniu gimnazjum Mato Kuroj, czyli główna bohaterka. Zaprzyjaźnia się z dziewczynką o imieniu Yomi Kanashi. dwie dziewczynki wstępują do klubów koszy... jedna do klubu koszykarskiego, druga do klubu yy, siatkówki. I po pewnym czasie przestają się z sobą widywać, ponieważ jedna jest zazdrosna, konkretnie Yomi, o menedżerkę klubu koszykarskiego naszej głównej bohaterki, Mato. Można powiedzieć jeszcze, że... Co można powiedzieć? Trzeba to obejrzeć, znaczy się... Spodziewałem się początkowo czegoś innego w tym anime, a było stanowczo za krótkie, więcej, bardziej można było to rozwinąć, ponieważ utwór był o wiele bardziej rozbudowany. Jako taka krótka animacja, którą można sobie obejrzeć, w której jest troszkę sieczki na naprawdę dużo, duże gany. Do tego miecze, łańcuchy, skóra, wóra, komura, laska z świecącym się niebieskim okiem. No w sumie to naprawdę takie. Jeżeli chcę sobie obejrzeć jak do, do, do, do, dobrą sieczkę, to polecam na przykład Dave My Cry obejrzeć sobie, a nie. To, to może być taka. Na, na luzie sobie obejrzeć, jak się ma godzinkę wolną. Dobra. No to tak, wyszła 6 manga, wyszła jedna gra, druga gra, jedna gra, która się nazywała Shooter Rock Puchito, wyszła 9 marca 2011 roku, była to gra przeglądarkowa RPG, druga gra się nazywała Shooter Black Rock The Game, i to było Action RPG na PlayStation Portable, czyli z wszystkim PSP I to ma wyjść dopiero, tak, na lata 2011 Czyli jeszcze nie wyszło A gra... A gra Shooter Rock Puchito wydana została 9 marca tego również roku W sumie to... Nie, gra, nie słyszałem jeszcze o tym, a trzeba będzie zobaczyć, bo jeżeli jest tak jak rozbudowali bardziej akcje z anime i to co było w tym, on to trzeba będzie pewnie obalać no, ciekaw jestem, aż sobie zaraz sprawdzę, dobra, nieważne. A w tej chwili, jako że już jest ponad 20 minuta dzisiejszego odcinka, puszczę wam Black Blackrock Shooter yy, właśnie Hatsune Miku. Mm, no, no to, do słuchania. to Tak, zawsze się... Wyobrażam już sobie, jak tak siedzicie przy, przed tymi komputerami, słuchacie tego odcinka, albo jedąc do szkoły MKS-em, albo czym zamiej dzieci, albo do pracy na swoich playerach, słyszycie taką muzykę. Tu już was krew, jasna za, krew zalewa, jest szlakry jasne trafia i takie tam. I chcecie zastrzelić tego, kto to nagrywał. No bo no, jak wiem z, z, autopsji, z autopsji, że nie wszyscy lubią taką muzykę. No i pozdrawiam Fajon Hello. Jakim to puszczałem, to chcieli mnie zastrzelić. No, ale mi się podoba Black Rock Shooter Fatal'a, yy, dobrze. No to powiedzmy, że yy, wokaloida jak na razie mamy załatwionego. Yy, tak przynajmniej mi się wydaje, bo... Znaczy wokaloida. Może jeszcze wymienię jakie jest, może... Znaczy wymienię. Yy, jakie mamy mniej więcej głosy? Ten główny wokaloidzie w drugiej generacji. To mam tak, e, Hatsunemiku, którą już omówiłem, tak można powiedzieć, że dosyć obszernie, chociaż można by naprawdę jeszcze mówić mówić godzinami o tym, bo to jest temat e, bez dna, temat rzeka, jak to mówią. E, mamy jeszcze e, Rin i Lena ka, kagami, Kagamine. E, jest to gło, głos żeński, Rin i męski Len w języku japońskim. E, niektórzy mają ich za rodzeństwo. Albo, bo to jest też y, seria y, Charakter Vocal Series y, Taka sama cena jest, co Hatsune Miku, chociaż dostajemy dwa głosy y, I... Y, te dwie postacie są uznane jako lustrzany dźwięk y, To znaczy, że... Y, jakby to powiedzieć... Y, Len jest e, prawą stroną, a Rin jest lewą, na głośnikach mniej więcej, tak powinno się to oznaczać kierunkowo i takie tam, no ale... E, swoje... Te, te, te dwie postaci pojawiły się w anime e, Zoku Sayonara za Sewo sensei e, I... Jakby to powiedzieć, po prostu został przedstawione o tym ani o całej serii sejonarza ze sobą Sensei powiem kiedy indziej no bo już widzę, że do pół godziny dochodzimy No i trzecią taką bardzo ważną postacią jest yy, Luka Megurin yy, I tak, nie znajdę yy, specyfikację Luki yy, Luka, Luka, Luka, Luka Luka Megurin Głos żeński, języki japoński i angielski i Luka jest to trzeci wokaloid serii Charakter Vocal Series. Jej nazwisko to kombinacja yy, Meguri, yy, czyli Krążyć yy, oraz Ne Dźwięk. Oprogramowanie pojawiło się w sprzedaży od 30 stycznia 2009 roku. Głos w nim zawarty przypomina głos 20-letniej dziewczyny. Pozwala tworzyć piosenki zarówno w języku japońskim, jak i angielskim. Jej wygląd został zaprojektowany przez artystę Mango UK, yy, tę samą, która zrobiła projekty Mikul, Rin i Lena. Postać, która ją ilustruje, w przeciwieństwie do pozostałych maskotek serii, jest ubrana, nie jest ubrana w szkolny mundurek. Jest to strój nieco bardziej współczesny. Tak. I powiedzmy, że vocaloid, vo, charakter Vocal Series mamy już za sobą. No tak jeszcze powiem, że oprócz właśnie komercyjnej, komercyjnego programu Vocaloid stworzonego przez Yamaha, mamy również tzw. Utah czyli darmową wersję tak, komunistyczną dla linuksiarzy, jak to mówią. Znaczy nie tylko dla linuksi linuksiarzy, na inne, na inne też jest, chociaż nawet nie wiem, czy w ogóle to jest na Linuxa, Po prostu jest darmowe. I tu utał jest właśnie darmowy, banki, brzmień, tych wszystkich głosów i tak dalej są też darmowe. I jest możliwość tworzenia przez użytkowników nowych. Oprogramowanie właśnie Vocaloid jest stworzone głównie na komputery PC yy, z Windowsem yy, i na, na Mac i na Apple właśnie został stworzony jeszcze osobny yy, Jak się one nazywały? VoiceBank? Voice Chyba tak, VoiceBank yy, czegoś tak się nazywał pod yy, Apple ten program, nie jestem pewien, no ale. Dobrze, eee, no to dobra, nie będę już mówił nic o Vocaloidzie, eee, zostawię ten temat jak na razie, kiedyś może powiem coś więcej na ja to samej Hatsune i dokładniej dokładniejszą recenzję zrobię Black Rock Shootera, polecam do obejrzenia to anime i obejrzenia teledysku, bo jest teledysk do pisanki Black Rock Shooter również na YouTube ie. Linki wszystkie dam, w, w, dam do Jotaba pod tym odcinkiem Ej, No to tak jeszcze powiem, może, może, może, może... może. Ej, dobra, nic nie będę już więcej mówił, bo tak sądzę, że pół godzinki wystarczy tak na dzisiaj Nie mam dzisiaj już ani sił, bo... Trochę męczący tydzień jest... By jest minno, minął, właśnie i ogólnie. Na razie trzeba się zająć własnymi zajęciami. Tak. No to powiedzmy, że wokaloid dzisiaj był o wokaloidzie odcinek. Na koniec jeszcze, tak, żeby Was zdenerwować, piosenkę jeszcze jedną. Y, Hatsune i Megumi. Y, Panda Hero. Tak. Będzie Panda Hero. Senara. I do ono następnego odcinka. Piątek będzie o 21.30 pełna powaga. W tym tygodniu również, najprawdopodobniej jutro pojawi się, czyli w środę pojawi się kolejny odcinek przeznaczenia Dexaru. Mówił do Was Jakub Krzemiński Alduron. Podcast pełna powaga. Poznaj anime. Senara.